Wibracja 108 jestem jednością z całym istnieniem. Liczba 108 jest pomyślna w wielu różnych tradycjach duchowych, w tym jodze, hinduizmie oraz buddyzmie tybetańskim. Jest szczęśliwa, ponieważ dokładnie tyle paciorków liczą hinduskie i buddyjskie sznury modlitewne znane jako Mala. Jest to również liczba pism duchowych Upanishad oraz punktów Marma. Rodaj witalnych punktów życia w medycynie ajurwedyjskiej. Co więcej, odległość z Ziemi do Księżyca wynosi mniej więcej tyle, co średnica Księżyca pomnożona przez 108, a średnia odległość z Ziemi do Słońca wynosi tyle, co średnica Słońca pomnożona również przez liczbę 108. Można powiedzieć, że 108 jest liczbą jedności i zjednoczenia całego istnienia. Joga jest ćwiczeniem jednoczenia ciała, umysłu i duszy, zatem właśnie na tym będzie polegała Twoja dzisiejsza lekcja. Wibracja na dziś Jestem jednością ze wszystkim, co istnieje. Jestem zbudowany z siły życia. Nigdy nie jestem na mojej drodze sam, ponieważ nigdy nie jestem sam. Jestem połączony z każdą osobą, rośliną i zwierzęciem. Połączenie ze źródłem stworzenia jest błogosławieństwem. Zdolność ekspresji światła i życia jest błogosławieństwem. Podziel się wibracją wszyscy jesteśmy jednością. To proste.